Minęła 22. Agata Kowalska i Michał Strzałkowski. Dobry wieczór, zapraszamy na podsumowanie dzisiejszych najważniejszych wydarzeń. Polska i Świat i zaczynamy od dobrej wiadomości. Donald Trump nie zniszczył całej cywilizacji. Jest też druga dobra wiadomość. Mamy zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Zła wiadomość natomiast jest taka, że mało kto tę broń zawiesił. Co dokładnie działo się dziś na Bliskim Wschodzie, o tym powiemy już za chwilę. Mamy też reakcję premiera na kolejną aferę ze świata kryptowalut, ale nie mamy ustawy, która by ten świat albo pół światek regulowała. I mamy sędziów Trybunału, którzy zaprosili do Sejmu, Prezydenta. Za nami dzień pełen paradoksów. I o nich w magazynie Polska i Świat, ale najpierw skrót najważniejszych wydarzeń. Maria Furdyna. Pierwsza runda rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem odbędzie się w sobotę w Pakistanie, poinformował Biały Dom na czele amerykańskiej delegacji stanie wiceprezydent J.D. Vance. Będzie głosowanie nad drugim wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się do marszałka Sejmu o szybkie działanie w tej sprawie. Trzeba odrzucić to weto i trzeba też odrzucić ponure też okoliczności, które towarzyszą tej sprawie. Senat poparł ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według założeń kompetencje CBA w zakresie ścigania przestępstw korupcyjnych przejmą inne służby, w tym policja. Jest coraz więcej cyberataków, ale także blokowanych, coraz więcej wiadomości SMS zawierających złośliwe linki. NASK i CERT w ciągu minuty broni nas przed 240 potencjalnymi oszustwami. W ubiegłym roku CERT Polska udaremnił prawie 2 miliony takich prób. W Warszawie rusza kampania Zostaw, nie porywa i Celem jest edukacja, jak postępować wobec młodych, dzikich zwierząt. Po to jest ta akcja, żeby uświadamiać, że nie zawsze ta interwencja jest potrzebna. W większości przypadków w ogóle nie jest potrzebna. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy sporo chmur, przejaśnienia tylko na zachodzie, niemal w całej Polsce przymrozkie, a do tego opady śniegu w południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 1 w centrum do 1 stopnia na Podkarpaciu. Przy gruncie spadki temperatury do minus 5 stopni. Jeden. Polskie radio. A w jedynce polskiego radio magazyn Polska i świat. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. No Michale, zacznijmy od pytania, mamy zawieszenie ognia czy nie mamy? Jeśli chodzi o Bliski Wschód, no to teoretycznie mamy, ale wciąż dochodzi tam do wymiany ognia. Ostrzeliwane były kraje Zatoki Perskiej, a Izrael na przykład bombardował Liban. To może krócej będzie zapytać, kto nie strzela? Na pewno nie strzelają Amerykanie, ale co z tym rozajmiam, jak długo się to wszystko utrzyma? Magdalena Skajewska jest z nami, która tę sytuację na Bliskim Wschodzie dziś obserwuje. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I powiedz proszę, jak z tym rozejmem, jak z jego stabilnością jeszcze pierwsza doba nie minęła? No od początku było wiadomo, że ten rozejm zawarty wczoraj w nocy polskiego czasu dzięki mediacjom Pakistanu jest kruchy. Nikt tego nie krył i nie kryje. Obie strony zresztą darzą się szczerym brakiem zaufania i to też nie jest tajemnicą. To, że w ogóle do tego zawieszenia broni doszło, to był oczywiście pewien postęp, który wielu światowych przywódców przyjęło z zadowoleniem. Głównie ze względu na perspektywę otwarcia wreszcie cieśniny Ormus, ale szybko okazało się, że problemów z realizacją postanowień tego rozejmu jest bardzo wiele. Od razu słyszeliśmy o atakach irańskich na Kuwait, na Zjednoczone Emiraty Arabskie, na Bahrain. Iran z kolei informował o atakach na jedną ze swoich wysp, czy na rafinerię. Z kolei Izrael wspomniany przez was, który twierdzi wbrew temu, o czym mówią Irańczycy czy Pakistańczycy, że Liban nie jest objęty tym zawieszeniem broni, przypuścił dziś zmasowany atak na południową część tego kraju. 100 celów zostało zaatakowane, które według Izraela należały do Hezbollah. Ale w wyniku właśnie tych izraelskich ataków zginęło już ponad 250 osób, a prawie 1200 zostało rannych. Tak tłumaczył to dziś na wieczornej konferencji prasowej premier Benjamin Netanyahu. Posłuchajmy. Tymczasowe zawieszenie broni z Iranem nie obejmuje Hezbollahu. Nadal ich mocno atakujemy. Zaatakowaliśmy dziś cele w 10 minut w miejscach, które Hezbollah uważał za bezpieczne. Wspaniali mieszkańcy północy Izraela. Jesteśmy zdeterminowani, aby przywrócić wam bezpieczeństwo. Izrael i Stany Zjednoczone uważają, że Liban nie jest częścią zawieszenia broni. Iran twierdzi zupełnie inaczej. Sytuacja w Libanie jest bardzo trudna, tak mówi o niej Tinindin, lekarka pogotowie ratunkowego z organizacji Lekarzy Bez Granic właśnie w Libanie. Ubiegłej nocy świętowaliśmy. Rano zapanowała atmosfera nadziei i optymizmu, ale nieco później stawało się coraz bardziej oczywiste, że zawieszenie broni nie dotyczy Libanu. Niektóre libańskie rodziny wróciły na południe, by sprawdzić, co się dzieje w ich domach, sądząc, że sytuacja na południu jest już bezpieczna. Ale okazuje się, że tak nie jest. Przyjęliśmy do szpitala rodzinę, której dom został zbombardowany zaledwie kilka dni po tym, jak do niego wróciła that they had returned. No i pytanie, które w tym kontekście oczywiście się pojawia, to to, jak te działania Izraela wpłyną na utrzymanie lub niezawieszenia broni i na negocjacje, które w najbliższą sobotę według Białego Domu są planowane w Islamabadzie. Ze strony amerykańskiej już wiemy, że będzie w nich brał udział J.D. Vance na czele delegacji amerykańskiej, ale także Jared Kushner i Steve Witkow. Rzeczniczka Białego Domu pytana o to, czy te działania Izraela mogą zaprzepaścić te rozmowy, czy też w ogóle zawieszenie broni. Powiedziała, że Trump i Netanyahu świetnie się dogadują, a Liban nigdy nie nie był brany pod uwagę w kontekście zawieszenia broni. Iran oczywiście patrzy na to inaczej. Dzisiaj speaker irańskiego parlamentu oświadczył w mediach społecznościowych, że USA złamały postanowienia rozejmu. To dotyczące m.in. właśnie przerwania działań zbrojnych wszędzie. No i tutaj oczywiście chodzi o Liban, ale także to postanowienie mówiące o nienaruszaniu irańskiej przestrzeni powietrznej oraz to mówiące o wzbogacaniu uranu. Bo tutaj wiemy, że i Amerykanie, i Irańczycy nie mogą się zespołowić Sobą dogadać. A co ciekawe to właśnie Mohamed Bager Ghalibaf oraz szef irańskiej dyplomacji Abbas Araki mają y, prze przewodzić tej delegacji irańskiej, która będzie brała udział w rozmowach w Islamabadzie. I jeszcze jedna ciekawostka y, wokół tego wczorajszego zawieszenia broni, otóż doniesienia o tym, że to właśnie JD Vance z jednej, a Chiny z drugiej strony miały odegrać ważną rolę w umożliwieniu tego porozumienia, co potwierdziła zresztą rzeczniczka Białego Domu. Posłuchajmy. Wiceprezydent Vance odgrywał w tym wszystkim bardzo znaczącą, kluczową rolę od samego początku. Oczywiście jest prawą ręką prezydenta, jest wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Brał udział we wszystkich rozmowach. Będzie kierował nową fazą negocjacji w Islamabadzie jeszcze w tym tygodniu. Jeśli chodzi o Chiny, odbyły się rozmowy między najwyższymi szczeblami naszego rządu a rządem Chin. Prezydent darzy prezydenta Xi ogromnym szacunkiem i utrzymuje z nim i z tym krajem doskonałe relacje. A tylko dodam, że to wszystko przed ważnym szczytem si Trump, który już za nieco ponad miesiąc, panowie na pewno będą mieli o czym rozmawiać. A na razie Donald Trump rozmawia z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który przybył z wizytą do e, Waszyngtonu. E, powiedz proszę, jak ważne to spotkanie. Tuż przed nim się pojawiły informacje, że kwestia przyszłości i w ogóle obecności Stanów Zjednoczonych w NATO to będzie główny temat tego spotkania. Tak, o tym także mówiła rzeczniczka Białego Domu Caroline Lewitt. Ona stwierdziła zresztą, potwierdzając to, co wcześniej mówił sam prezydent Stanów Zjednoczonych, że NATO było testowane podczas tej operacji w Iranie, podczas tej wojny w Iranie i poniosło klęskę w takim kontekście, że po prostu nie stanęło na wysokości zadania tak, jak oczekiwał tego Biały Dom, jak oczekiwali tego Amerykanie. No widać tutaj, że ta frustracja pod adresem NATO jest bardzo duża. Pytanie, czy Mark Rutte, który jest uznawany za taką osobę, która potrafi powiedzieć to, co Donald Trump chciałby usłyszeć. Zaklinacz na Trumpa jemu, na niego mówią. Tak, zaklinacz Trumpa, na, na, na ile jemu uda się załagodzić te napięcia. Będziemy oczywiście to spotkanie obserwować. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. A my teraz wracamy do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Amerykanie ogłaszają, że wygrali konfrontację z Iranem. Mówił o tym choćby Pete Hexe, szef Pentagonu. No ale i w Iranie są takie głosy, że to Iran tego konfrontacji z Amerykanami wygrał. Kto się w ogóle wygrał? Może przegrali wszyscy? No, politycznie na razie wygląda na to, że Irańczycy uzyskali więcej z tego konfliktu niż Amerykanie, choć no, Ameryka zrealizowała swoje cele militarne, ograniczając w znacznym stopniu potencjał rakietowy irański. Ale jesteśmy w bardzo wczesnej fazie tego zawieszenia broni i sam jeszcze nie wiemy, no, czy ono się po pierwsze utrzyma, prawda, czy my możemy mówić tu już o podsumowaniach podczas kiedy nadal bomby spadają na Iran i na kraje Zatoki Perskiej, arabskie kraje Zatoki Perskiej. W związku z czym należy trzymać siuki. po pierwsze, żeby to porozumienie o zawieszeniu broni przybrało postać trwałego rozejmu. Bo na razie mówimy o dwóch tylko... się. Tak, żeby, żeby do, do, żebyśmy do soboty, kiedy mają spotkać delegacje, nie byli świadkami większej eskalacji. No i tu istnieje kilka znaków zapytania. Pierwszy dotyczy Libanu który jest bardzo istotny z punktu widzenia irańskiego, a zdaje się być w ogóle niedostrzegany z perspektywy Waszyngtonu. Natomiast gdy w, w, przestudiujemy te punkty, które były wskazywane przez Iran już od mniej więcej dwóch tygodni jako podstawa do rozmów o rozejmie, tam wyraźnie wybrzmiewało, że e, działania wojenne muszą być zatrzymane na wszystkich e, teatrach działań wojennych, czyli także w Libanie. E, e, I tu jest przestrzeń, do, e, te, te, to, bo, która, która może powodować dużą nerwowość, gdyż e, czas jest bardzo istotny. Otóż e, e, sytuacja, e, to, czy równowaga w tym konflikcie e, Izraela z Libanem e, w ostatnich dniach wyglądała w ten sposób, że Izrael w bardzo ograniczony sposób posuwał się, e, realizował cele swojej ofensywy. W południowym Libanie napotkał na bardzo duży opór i bardzo skuteczny opór Hezbollahu i innych ugrupowań, które tworzą potężnie oporu. uderzył z powietrza. Tak, a uderzył z powietrza. Dlaczego uderzył z powietrza? No bo zwolnił lotnictwo izraelskie, przestało być zaangażowane w operacje w, w, w nad Iranem i mogło przekierować, można było przekierować te środki i siły na Liban. I dlatego y, y, y, Irańczycy bardzo naciskają i y, być może zamkną y, ciśnienie ormuz ponownie, żeby y, nie doprowadzić do sytuacji, kiedy w kolejnych dniach ten y, obraz konfliktu względnie korzystny dla Hezbollahu ulegnie odwróceniu po tym jak Izraelczycy przez kilka dalszych dni będą niszczyć Liban. Ale... W tym czy wtedy Amerykanie z kolei nie uznają, że to Iran łamie rozejm, skoro się na Ormus nie jest otwarta? No, przecież ma być. Oczywiście, otwarta. że tak mogą, y, mogą uznać, tak? No dlatego, jak powiadam, tutaj te kolejne dni y, będą bardzo istotne, ponieważ Amerykanie nie dostrzegają znaczenia y, w y, Libanu, czy też do tej pory być może nie dostrzegali, y, jak, y, jak centralny to jest, y, centralnie punkt y, dla, dla, dla y, Teheranu. Sądzili, że to jest rzecz peryferyjna, natomiast y, dla Teheranu to jest rzecz bardzo istotna, ponieważ no, tu się waży ym, rola Iranu jako yy, no, pewnego wiarygodnego y, partnera stojącego za swoimi sojusznikami. Iran nie ma niewielu tych sojuszników na razie, prawda, czyli Hezbollah i ruch, i w Jemenie, Hezbollah w Libanie i w Jemenie. Natomiast no, kto wie, co przyniesie przyszłość i no właśnie, yy, yy, ta wiarygodność jest y, ważną walutą w to i Jeśli w mówimy o przyszłości sobota, to wspomniane już spotkanie w Islama Badzie. Przez pośredników oczywiście rozmawiają Amerykanie, rozmawiać będą z Irańczykami. Kto siada mocniejszy do tego spotkania? No, Stany Zjednoczone pokazały, że mają potężną przewagę militarną, potrafią bardzo boleśnie Iran uderzyć, ale Iran pokazał, czyli Republika Islamska pokazała, że jest w stanie te uderzenia wytrzymać. Tak, i no, w wojnie, gdy mamy stronę, która jest atakowana, to wystarczy tej stronie atakowanej przetrwać, prawda, Żeby ogłosić zwycięstwo. No, to jest prawdą w odniesieniu do bardzo wielu konfliktów, włącznie z konfliktem rosyjsko ukraińskim w związku z czym. Yy, no, politycznie yy, Irańczycy siadają o tyle mocniejsi, że jeszcze oprócz tego, że przetrwali i yy, ten, yy, ten, yy, ten atak, no, to zyskali narzędzie, którego wcześniej nie mieli czyli jakby kontrolę nad cieśliną ormą. Ormuz. Znaczy, to nie to, że jej, jego nie mieli, ale no jednak istniała psychologiczna bariera y, na tyle duża, że pomimo tego, że ta cieśliną Ormuz no, przecież nie, nie przemieściła się na wody y, y, terytorialne Iranu, ale no, nie była ta blokada stosowana. Było to, było to, y, była to pewna czerwona linia. Teraz wydaje się, że będą stosować tą, y, to, to narzędzie do wywierania presji i w tym sensie, można powiedzieć, Irańczycy siadają do, do do, do negocjacji z mniejszą ilością y, rakiet, y, które zostały zniszczone przez, y, przez Izrael i Stany Zjednoczone, ale na pewno z jednym dodatkową y, mocną kartą y, w y, swojej talii, czyli kontrolą nad cieśliną Ormuz. I to jest na pewno bardzo ważny element tej wojny. Y, profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim, był moim państwa gościem. Bardzo, panie profesorze, dziękujemy. Program pierwszy Polskiego Radia. A na zegarach 22.15 trwa magazyn Polska i Świat, który podsumowuje dzień, dlatego teraz powiemy o niedzieli. Bo w niedzielę bardzo ważne dla Europy wybory. Tak jest, te wybory parlamentarne na Węgrzech. Czy wiemy kto wygra? Wiktor Orban czy jego opozycyjny kontrkandydat Peter Madziar? No tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy komu by na zwycięstwie Orbana bardzo zależało. Amerykanom i prezydentowi Donaldowi Trumpowi do Budapesztu wysłał swojego zastępcę J.D. Vance'a. Jest na miejscu w Budapeszcie nasz korespondent Piotr Piętka. Dobry wieczór Piotrze. Dobry wieczór, witajcie. I zacznijmy właśnie od tego, czy ta wizyta amerykańskiego wiceprezydenta już się zakończyła i już J.D. Vance opuścił Budapeszt. Sporo było zamieszania z tym opuszczeniem yy, przez J. Devensa Budapesztu. Yy, czy opuścił? Tego jeszcze dokładnie nie wiem, ale, ale jest w trakcie. Dlatego, że yy, no miał dzisiaj wyjechać. Potem była mowa, że jednak yy, zostanie jeden dzień dłużej i poleci od razu. Znowu wracamy do Bliskiego Wschodu, czyli do Islamabadu na rozmowy pokojowe, ale po późnym popołudniem, właściwie to już był wieczór, yy, Catherine Hewitt, przepraszam, yy, rzeczniczka Pełnego Domu poinformowała, że jednak wraca yy, ostatecznie dzisiaj do Waszyngtonu, a podróż yy, do Azji Południowej od. Będzie dopiero w sobotę. Środę JD Vance wykorzystał na jedno spotkanie, to było spotkanie ze studentami takiej bliskiej Fidesowi uczelni, kolegium Macieja Korwina. Tam oczywiście po raz kolejny trzeciej, bodajże raz w wystąpieniu publicznym pochwalił Wiktora Orbana, poprosił o głosowanie na niego, ale także po raz kolejny oskarżył Unię Europejskiej o wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Węgier. To oskarżenie było dzisiaj równie mocne, tak jak i wczoraj. Fakt, że tak wielu zagranicznych aktorów, czy to organizacje transnarodowe, takie jak biurokraci w Brukseli, i, czy zagraniczne jed, jedno, rządy dosłownie grozi Węgrom, że jeśli nie zagłosują w ten sposób, to się na nich zemścimy, to powinno Was bardzo rozgniewać. Nie będę złośliwy i nie dodam, że oczywiście o swoim udziale w tej kampanii nie, nic nie powiedział, a także o udziale rosyjskich agentów. Ta kampania jest już na takim ostatecznym finiszu. Powiedz proszę, jak wyglądają te ostatnie dni i właściwie ostatnie godziny walki o głosy Węgrów? Lider partii Peter Peter bardzo mocno walczy o te głosy na prowincji. Budapest jest właściwie cały jego, więc tutaj nie ma też po co mocno prowadzić kampanii. On codziennie odbywa 3, 4, nawet 5 spotkań. Wiktor Orban nieco, nieco mniej, dlatego że no, trzeba to uczciwie przyznać, że jest premierem rządu, premierem kraju, więc jakby naturalnie ma trochę mniej czasu, żeby jeździć po kraju, ale też odbywa takie spotkania. Oni dzisiaj rano, bo obliczyli, Peter Monior obliczył, że to jest dokładnie 100 godzin do wyborów. Peter Monior, a także Viktor Orban opublikowali takie orędzia do narodu, a Wiktor Orban do Węgrów, którzy mieszkają poza granicami kraju. Pomóżcie nam obudzić się 13 kwietnia w radosnych humanitarnych Węgrzech, aby nasze dzieci i wnuki mogły być z nas dumne. Wzywam Was do skorzystania z prawa do głosowania i ochrony wspólnych osiągnięć naszych 16 lat. Nie pozwólmy, aby nasze programy na rzecz przetrwania Węgrów za granicą zostały przerwane. A ja dodam tylko do słów Wiktora Orbana, że tych głosów spoza granicy tych Węgrów, którzy nie mieszkają na Węgrzech jest około 500 tysięcy. Mamy, mamy jeszcze kolejne przecieki na temat kontaktów węgierskiej i mhm. rosyjskiej dyplomacji. Powiedz Piotrze, tak już krótko na koniec, jakie to nowe fakty dziś ujrzały światło dzienne. No fakty, znowu dwie rozmowy Petera To Pierwsza z, z Sergiejem Ławrowem. Sergi Ławrow prosił go o dokument y, po takim unijnym spotkaniu, unijnym szczycie. Jedno ze stanowisk y, pewnie jeszcze opublikowane I Pite Peter Sejarto mówi wprost, że na drugi dzień już Sergiej Ławrow poprzez ambasadora w Moskwie będzie miał ten dokument. Druga to jest rozmowa z y, ministrem spraw zagranicznych Iranu i tam też Peter Sejarto mówi, że zrobi wszystko, by pomóc y, ministrowi Iranu. Y, I y, y, y, y, y kolejna sprawa to polityko Publikowało znowu szereg, to była mowa, że to jest jedna umowa, ale to jest szereg umów dotyczących współpracy gospodarczej, energetycznej, kulturalnej, edukacyjnej Rosji z, z Węgrami. to wskazuje na bardzo duże zbliżenie, to działo się pod koniec roku na bardzo duże zbliżenie tych dwóch krajów. O czym z Budapesztu mówił Piotr Piętka. Piotrze, bardzo Ci dziękujemy. Dzisiaj pracował rząd, nietypowo, bo w środę, i zajął się między innymi... Kryptowalutami? Uczniowskimi strojami. A. Uznano, że sprawę trzeba uregulować na poziomie ustawy. Ale do projektu wpisano też postulat uczniowski, powołanie rzecznika ich praw. Tak jest. Taki rzecznik przydałby się też chyba klientom jednej z giełd kryptowalut, którzy to klienci zaczynają obawiać się o wypłatę środków. Więcej o tym premier Donald Tuski, i Martyna Szymczakowska, która go słuchała. Nowelizacja prawa oświatowego zakłada przede wszystkim doprecyzowanie kwestii wyglądu uczniów. Ma on być zgodny z normami społecznymi, włosy można będzie farbować, ale strój nie może nawoływać do nienawiści. Dyrektorka Szkoły Podstawowej numer 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, choć narzeka, że zapis ogólnie przyjętych norm społecznych jest nieostry, to chwali przepisy regulujące kwestie wyglądu. Mamy bardzo różne stroje, które zakładają na siebie nasi młodzi uczniowie. Czasami przekraczają pewne bariery. To jest kwestia wychowawcza. My musimy z dziećmi rozmawiać o tym, co to jest dress code, o tym, że na plażę idziemy inaczej ubrani niż na terenie miasta, o tym, że do opery ubieramy się jeszcze inaczej. Sami młodzi ludzie mają różne opinie na ten temat. Tak ogólnie to nie ma różnicy, no, kto w czym chodzi. No. Pewnie nie każdy mój ubiór byłby zgodny z takim... Od górnym założeniem. Oczywiście nie nośmy mundurków, które będą po prostu nas ograniczać do ubioru, ale też nie przesadzajmy z tym ubiorem, bo niektórzy po prostu uważają, że przesadzają. Przepisy wyznaczają też katalog kar, jakie można nałożyć na ucznia. Od upomnienia przez nagane. Nauczyciel nie będzie mógł już nakazać opuszczenia klasy. Zdaniem uczniów takich regulacji brakowało. Kara za to, że ktoś coś zrobił na przerwie i cała klasa może być karana za to. Nauczyciel wydaje się jakby miał jakąś bardzo dużą władzę. Od września w każdej szkole ma być też rzecznik praw uczniowskich, bo zgodnie z danymi liczba zgłoszeń dotyczących łamania praw dzieci i młodzieży w szkołach lawinowo rośnie. Były takie sytuacje, w których próbowaliśmy robić jakieś interwencje do dyrekcji, do nauczycieli i to często spotykało się z taką ścianą. Rada Ministrów zajęła się też tematami bieżącymi, między innymi cenami paliwa. Premier Donald Tusk zapewnił, że w związku z rozejmem na Bliskim Wschodzie ceny paliwa w Polsce już niebawem powinny zmaleć. Możemy się spodziewać, że... Jeszcze w tym tygodniu, myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia na polskich stacjach paliw. Donald Tusk oczekuje też wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o kryptowalutach. Szef rządu przypomniał, że kiedy Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o kryptowalutach, szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki zapewniał, że w ciągu trzech tygodni prezydent przedstawi własny projekt. Tak się nie stało. Dlaczego ci wszyscy zaangażowani w tę kryptoaferę PIS-u, Konfederacji i niestety środowiska prezydenta? Dlaczego nie są w stanie, teraz kiedy chyba wszystko jest jasne, nie są w stanie nas zapewnić, że przy głosowaniu nad wetem zachowają się tak jak powinni? Według ustaleń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego spółki powiązane z giełdą kryptowalut Zonda krypto miały przelewać pieniądze na organizacje powiązane z politykami PiS. A z nami jest już Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny, autor bloga Subiektywnie o finansach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Najpierw cytat. Największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością. Do analizy dotarły Money.pl i Wirtualna Polska opisały tą sprawę i ujawniły spadek rezerw bitcoinów giełdy Zonda Krypto i spadek tych rezerw miał być aż o 99%, a użytkownicy tej giełdy nie, nie od dziś zgłaszają problemy z wypłatą środków. Jednocześnie część klubów sportowych spor sponsorowanych przez Zonda Krypto nie otrzymuje należnych płatności. Dziś dowiedzieliśmy się, że prokuratura będzie badać te wątki w śledztwie, które toczy się wobec, w związku z szeregiem różnych nieprawidłowości wokół tej giełdy kryptowalut. To może powiedzmy na początek właśnie, co to jest giełda kryptowalut? Co to jest za podmiot na rynkach finansowych? No, giełda kryptowalut to jest taka platforma, która, na której można wymieniać y, tradycyjne pieniądze, czyli złote polskie, euro, dolary na cyfrowe aktywa, czyli na przykład kryptowaluty albo stablecoiny, czyli takie cyfrowe, y, aczkolwiek emitowane przez prywatne firmy, odpowiedniki dolarów czy euro, yy, więc krótko mówiąc wlewamy na taką giełdę yy... Pieniądze albo aktywa i za chwilę powinniśmy dostać z powrotem to, co chcielibyśmy kupić. Czyli taka rodzaj takiego trochę kantoru internetowego, jakby można to było porównać tylko z trochę szerszymi funkcjonalnościami. Czyli jeśli klienci zgłaszają, że czekają na pieniądze 18 godzin, półtora dnia albo i dłużej, a potem pieniądze są wypłacane na przykład w transzach, to to oznacza, że w tym systemie coś zawodzi. Zonda Krypto tłumaczy, że mają problemy techniczne i ręcznie te wszystkie transakcje obsługują. To jest możliwe? No to jest to, to takie same tłumaczenie, jakie słyszeliśmy nie tak dawno, jak bankrutowała, bankrutował kantor internetowy cinkciarz.pl, tam też zaczęło się od kłopotów z płynnością, no to może świadczyć Od kłopotów o... technicznych, chciał pan powiedzieć, oczywiście. <śmiech> tak, od kłopotów technicznych, tak, <śmiech> które potem okazały się kłopotami z, z płynnością. Tutaj chyba jest podobnie, bo to tak mów, działalność tego typu giełdy powinna polegać na tym, że wlewam pieniądze albo aktywa i wyjmuję za, nie wiem, 15 sekund albo za 45 sekund, za kilka minut Najdalej no chyba, że chodzi o jakąś bardziej skomplikowaną transakcję, bo tego typu giełdy oferują też no, y, takie y, transakcje typu staking, czyli możliwość zablokowania swojej kryptowaluty i mhm. y, odpożyczenia jej je komuś, kto, ten ktoś płaci procent. No wtedy oczywiście to, to dłużej trwa, ale w takiej tradycyjnej transakcji to się powinno dziać szybko. Skoro się nie dzieje szybko, to znaczy, że coś jest nie tak. No, no właśnie, ale gdyby to, był, to nie była giełda kryptowalut, tylko bank, albo taka analogowa giełda, albo fundusz inwestycyjny, to czy sytuacja tych klientów, którzy teraz nie mogą dobić się o swoje pieniądze, byłaby jakkolwiek inna? No pewnie byłaby o tyle inna, że te instytucje regulowane yy, i podlegające osobnym przepisom, na przykład prawu bankowemu, czy prawu o obrocie papierami wartościowymi, jak w przypadku tradycyjnej giełdy, no tam nie ma takiej sytuacji, że wlewam pieniądze do prywatnej firmy i ktoś może się do tych pieniędzy dobrać. Mm -hmm. e, na przykład, nie wiem, wziąć je i gdzieś zainwestować. E, więc e, o, o tyle to by się nie mogło zdarzyć, tak? No bo jeśli kupuję akcje na giełdzie, to, y, to te moje pieniądze są bardzo dokładnie księgowane na y, moim subkoncie, z drugiej strony jest krajowy depozyt papierów wartościowych, gdzie moje papiery są też zdeponowane, to jest państwowa instytucja, więc tam nie może nic znikać. No, giełdy kryptowalut są dalece mniej restrykcyjnie kontrolowane i, no, i są inaczej ustawione w systemie prawnym, więc, więc tutaj rzeczywiście sytuacja jest zupełnie inna. A gdyby istniała ustawa, którą zawetował prezydent Nawrocki. Albo gdyby istniała druga ustawa, którą też zawetował prezydent Nawrocki. Mówię oczywiście o ustawach właśnie regulujących rynek kryptowalut. To sytuacja, którą dzisiaj opisujemy, nawet nie tyle jakieś afery, ale nawet wątpliwości i niepewność tych osób, które nie wiedzą, czy te pieniądze tam są, czy ich nie ma, czy one zostały nie wiem, wydane, czy w ogóle nigdy ich nie było. To czy ta sytuacja byłaby, gdyby istniała ustawa wdrażająca przepisy unijne, to, to byłoby lepiej. Nie jestem pewny, powiem mm -hmm, szczerze, bo ta, mm -hmm. ta ustawa, która miała wdrażać taką unijną dyrektywę, dyrektywę Mika, no ona skupia się na trochę innych rzeczach. To znaczy skupia się na tym, żeby te giełdy kryptowalut i inne podobne podmioty miały odpowiedni kapitał, żeby, żeby kontrolowały przepływy, żeby rejestrowały klientów, żeby wiedziały kto wpłaca, kto wypłaca, żeby raportowały różne rzeczy na temat tych klientów do państwowych instytucji. Żeby Czyli takie przeciwdziałanie tak? praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, tak, no, finansowaniu za... rosyjskich tak. dywersantów i tak dalej. No tak, tak, dokładnie. Tam w tej dyrektywie jest też taki dział o zarządzaniu ryzykiem i to częścią tego zarządzania ryzykiem jest oczywiście to, żeby pieniądze klientów zawsze było oddzielone od pieniędzy firmy. Prawdopodobnie, znaczy inaczej, w tego typu sytuacjach zwykle jest tak, że klienci tam trzymają pieniądze i właściciel takiej platformy, w pewnym momencie czuję taką wielką chęć, żeby trochę z tych pieniędzy sobie zabrać i coś z nimi zrobić, gdzieś ulokować. Bo zakłada, że wszyscy klienci naraz nie przyjdą po swoje pieniądze. Więc jakby jak wezmę połowę tych pieniędzy i coś z nimi zrobię i na nich zarobię, to się nic nie stanie. No mm. i to, to od, od tego przeważnie się zaczynają te kłopoty z płynnością. No i te zasady zarządzania ryzykiem, które by ta, ta dyrektywa wprowadziła, no one by to uniemożliwiały. Ale z drugiej strony ta zonda krypto też y, jest zarejestrowana na Łotwie. Tam jest, ta dyrektywa już obowiązuje, więc oni... No. Po, po, podlegają niepolskiej polskiej wersji tej dyrektywy. A ale nie w Estonii? Więc... Bo ja już trochę nie nadążam. Sączy, nawet. Może, może, może w Estonii, tak. bo tych też tak prze, prze, tak. Przerejestrowywali się. A to jeszcze na koniec. Właściwie, w takim razie jako dziennikarz, który od lat doradza nam, zwykłym obywatelom i obywatelkom, jak posługiwać się swoimi pieniędzmi, to co by pan właściwie powiedział tym wszystkim ludziom, którzy słyszą, że kryptowalność Waluty, no, czy te giełdy kryptowalut nie są wiarygodnym partnerem. To Co właściwie oni mogą teraz zrobić? Czy znaczy, to nie jest tak, że pewnie, że wszystkie są niewiarygodnym partnerem. Pewnie gdybym miał y, włożyć na taką giełdę pieniądze i, i coś z niej wyjąć, to bym wybrał taką giełdę, która jest, ma charakter globalny, została spra sprawdzona przez miliony klientów. Y, pewnie bym dzielił transakcje na mniejsze transze, mhm. tak żeby nawet jeśli coś się zawali, zniknie, to, żebym nie stracił wszystkich pieniędzy. Pewnie podzieliłbym to na jakieś, te transakcje na, na, na nie wiem, dwie, dwie różne giełdy, żeby też się jakoś tam zabezpieczyć. Na pewno nie trzymałbym tam takiej giełdzie pieniędzy, bo ci ludzie, którzy tracą te pieniądze dzisiaj, to są głównie ludzie, to nie są ludzie, którzy mieli pecha i akurat, no, firma straciła płynność w, w momencie, w którym oni akurat chcieli coś kupić, sprzedać, tylko to są głównie ludzie, którzy tam trzymali pieniądze, to znaczy z, z takiego wygodnictwa. Ponieważ czasem jakieś transakcje robili, no to, to po prostu, żeby nie robić za dużo przelewów, to trzymali tam te pieniądze. Hmm. No i e, no, w, takich, w takich miejscach się nie trzyma pieniędzy dłużej, niż to jest niezbędne. Mówił Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny, autor bloga Subiektywnie o Finansach. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Od miesiąca czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego czeka na złożenie przysięgi wobec prezydenta. I doczekają się? Chyba już stracili nadzieję. Ale przecież prezydent dwoje nowych sędziów na ślubowanie zaprosił. No ale czworga nie zaprosił, nie zaprosił i ponoć całą sprawę analizuje. To dlaczego akurat dziś o tym mówimy? Bo okazuje się, że ślubowanie się odbędzie, ale nie w Pałacu Prezydenckim, tylko w Sejmie i to już jutro prezydent też jest zaproszony. I więcej o tym Grzegorz Krakowski. Nieodbieranie przez Karola Wrockiego ślubowania od czworga nowych sędziów, pałac prezydencki tłumaczy wątpliwościami prawnymi. Wtóruje mu Prawo i Sprawiedliwość, przekonując, że prezydent miał prawo odebrać ślubowanie tylko od dwojga z sześciorga wybranych sędziów, bo tyle wakatów pojawiło się w trybunale podczas jego kadencji. Zdaniem polityków tej partii, pozostałych czworo nie może zostać zaprzysiężonych z winy obecnie rządzących, którzy nie uzupełniali wakatów na bieżąco, gdy kończyły się poszczególne kadencje. Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył jeszcze wczoraj, że trwa analizy prawne sytuacji, która jest wynikiem tego, że przez półtora roku sędziowie nie byli powoływani na pojawiające się wakaty, a prezydent ma przedstawić swoje stanowisko po analizach. Pan prezydent ma czas do 17 kwietnia, by wypowiedzieć się w sprawie pytania skierowanego do pana prezydenta przez Trybunał Konstytucyjny. Zatem żadna presja na pana prezydenta nie zadziała. Tymczasem czworo sędziów postanowiło nie czekać do Sejmu na ceremonię ślubowania. Zaproszony został prezydent. Były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar powiedział, że skoro prezydent nie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 Zgodnie z prawem decyduje o tym, kto zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a kto nie. A prezydent ma jedynie być świadkiem złożenia ślubowania przez tych sędziów. Tylko tyle i tyle. Tak, no jesteśmy w patowej sytuacji, z której trzeba jakoś wyjść. Tymczasem senator PiS, Marek Pęk, uważa, że jeśli sędziowie wybrani 13 marca złożą ślubowanie w Sejmie zamiast przed prezydentem, będzie to równoznaczne z rezygnacją z pełnienia stanowiska. Odmowa złożenia ślubowania przed prezydentem oznacza zrzeczenie się urzędu. Jeżeli jutro nastąpi próba, w inny sposób odebrania takiego ślubowania jest ona według mnie równoznaczna ze złożeniem z urzędu, więc na pewno to nie uzdrowi sytuacji w Trybunale. Bardzo jestem też ciekaw jak na to zareaguje prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo uważam, że po prostu tego typu uzurpatorów nie powinien w ogóle wpuszczać do Trybunału Konstytucyjnego. W całej sprawie wiele zależy od przyjętej interpretacji, co oznacza zapis ustawy o przysiędze wobec prezydenta. Jak mówi konstytucjonalista z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dr Maciej Pach. To nie jest ślubowanie, które składa się prezydentowi. Z treści roty ślubowania wynika, że sędzia zobowiązuje się służyć wiernie narodowi, więc nie przeceniałbym roli prezydenta w całej tej procedurze. Tymczasem równocześnie Trybunał Konstytucyjny zajmuje się wnioskiem posłów PiS, którzy zakwestionowali zgodnie z ustawą zasadniczą przepisów dotyczących procedury wyboru sędziów Trybunału. Przepisów wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Rozprawa została w marcu bezterminowo odroczona, a Trybunał zwrócił się do Prezydenta z prośbą o zajęcie stanowiska. Termin ten mija 17 kwietnia. To już wszystko w magazynie Polska i Świat. Agata Kowalska i Michał Strzałkowski mówimy Państwu. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. A w jedynce już za chwilę kronika sportowa i Sylwia Urban. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Polski szczelak, Kronika sportowa. Rozpoczynamy od piłki nożnej. Górnik Zabrze został pierwszym finalistą piłkarskiego Pucharu Polski w półfinale. Wygrał w Bydgoszczy z trzecioligowym Zawiszą. O szczegółach Mariusz Rajek. Po 25 latach Górnik Zabrze ponownie w finale Pucharu Polski. W półfinale z trzecioligowym Zawiszą Bydgosz padła tylko jedna bramka, a jej autorem w 32 minucie Iwan Ikia-Dimi. Górnik robił wszystko, aby awansować jak najmniejszym kosztem siły, mając w pamięci to, że już w sobotę czeka ich bardzo ważna ligowa konfrontacja z Legią w Warszawie. Górnicy nie imponowali, ale mieli to spotkanie pod pełną kontrolą, praktycznie nie dopuszczając do sytuacji trzecioligowca. Kolejne bramki dla Zabrzan w drugiej połowie mogli zdobyć son Liset, Kamil Lukoszek, czy Jarosław Kubicki. Pod koniec meczu nadzieję, gospodarzom dała iluzja. Po strzale z rzutu wolnego piłka tak otoczyła bramkę, że wydawało się, iż wpadła do siatki, ale ta przewinęła się tuż za nią. Zawisza walczył ambitnie, ale na półfinale kończy swoją przygodę. Górnik po 25 latach w finale. Czy wygra? Jeśli tak, to powtórzy sukces sprzed 54 lat i niesłychanego finału z Legią wygranego w 72 roku 5 do 2. Z nami Rafał Janicki z zwycięskiego Górnika. Zawsze wielkie gratulacje. Historia pisze się na naszych oczach. Mieliście ten mecz pod pełną kontrolą? Czy był taki moment, gdzie była obawa, że Zawisza nie mając nic do stracenia mocno przyciśnie? Nie, no nie, nie uważam, że nam zagrozili. Defensywnie uważam, że mieliśmy pod kontrolą. Wiadomo, jakieś tam Wypady zawiszy za gdzieś tam się kończyły czymś, jakąś sytuacją, strzałem czy wrzutką, ale, ale nie zagrozili nam kompletnie, więc tu to akurat na plus. W przebiegu meczu na pewno dużo do poprawy, jeśli chodzi o grę, bo... Bo nie był to mecz najwyższych lotów z naszej strony, ale, ale myślę, że zwycięzców się nie sądzi w półfinale szczególnie i, i, no i tyle. Michał Cywiński z przegranego dzisiaj zawiszy Bydgorza, ale bardzo ambitnego, tylko 0 do 1 i długimi fragmentami nie było widać tej różnicy, że to aż trzy ligi. Przeciwnik grał bardzo, bardzo kompaktowo, wybijał nas z rytmu, to jest doświadczony zespół, czubek ekstraklasy. Ja osobiście czuję duży niedosyt, natomiast też nie stworzyliśmy jakichś, nie wiadomo jakich sytuacji, żeby, żeby ten wynik odwrócić. Jutro w drugim półfinale Raków Częstochowa zagra u siebie z GKS-em Katowice, a finał odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tymczasem dzisiaj Paris Saint-Germain gra z Liverpoolem i Barcelona podejmuje Atletico Madryt w kolejnych pierwszych meczach ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obserwuje je Tomasz Kowalczyk. Tomku, dobry wieczór, oddaję Ci głos. Dobry wieczór. Barcelona przegrywa z Atletico Madryt 0-2, do 2, 77 minuta tego spotkania. Barcelona gra w dziesiątkę w 44 minucie. Kubarsi zobaczył czerwoną kartkę, faulował Giuliano Simeone wychodzącego sam na sam z bramkarzem i sędzia najpierw pokazał mu kartkę żółtą, ale po chwili Iszczwankowacz po interwencji Waru zmienił decyzję na kartkę czerwoną. Rzut wolny i w 45 minucie Właśnie po tej sytuacji Julian Alvarez, mistrz świata, Argentyńczyk pięknie strzelił pod samą poprzeczkę tuż obok słupka. Jak to się mówi, zdjął pajęczynę i Atletico objęło prowadzenie 1 do 0. Barcelonie gra się trudno w tej drugiej połowie, grając w 10, a kilka chwil temu Aleksander Sorlot wykorzystał podanie Rugeriego z lewej strony i z 7 metrów pakował piłkę do bramki Garcia, a zatem Barca przegrywa z Atletico 0 do a PSG prowadzi 2-0 z Liverpoolem. Tutaj wspaniały strzał Desire du. W tej minucie piłka odbiła się od nogi jeszcze Frimponga i wpadła do siatki tuż pod poprzeczkę. No a później był gol numer dwa, kapitalna akcja Quaraccelli po podaniu Nevesa. a wpadł w pole karne, mijał rywali jak tyczki, później wzdłuż linii pola bramkowego i strzelił do siatki. A zatem PSG prowadzi z Liverpoolem 2 do 0 na 10 minut przed końcem spotkania. Bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia za kilka minut. W Lidze Mistrzów grali dziś także piłkarze ręcznie Industrii Kielce, ale niestety odpadli z rozgrywek. W jednej ósmej finału musieli uznać wyższość węgierskiego Pikseget. Przed tygodniem na wyjeździe przegrali z nimi 23 do 26, a dziś u siebie tylko zremisowali 32-32. Więcej na ten temat Jakub Prożek. Przygoda Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych w tym sezonie dobiegła końca. Nie odrobili Kielczanie strat z przed tygodnia z węgierskiego Segedynu. Dziś zremisowali w hali Legionów z OTP Bank Seged 32 do 32. Przypomnę pierwsze spotkanie przegrali 23 do 26. Źle rozpoczęli ten mecz opieczni Talanta Dujszebajewa. Goście objęli prowadzenie 4 do 0, ale później z każdą minutą Gonili, odrabiali straty i prawie się udało. Do przerwy zespół z Węgier prowadził 19 do 17, ale w drugiej połowie świetna gra drużyny kieleckiej. I nawet odrobili straty, bo prowadzili 31 do 27. Mieli szansę na pięciobramkowe prowadzenie, ale niestety tej sytuacji nie wykorzystali. I w końcówce coś się zacięło, coś się popsuło w grze drużyny Talanta. Dujsze-Bajewa. Przestali trafiać, przestali zdobywać bramki, a goście konsekwentnie gol po golu odrabiali straty i w sumie to spotkanie zakończyło się remisem. Remisem który jest porażką Industrii Kielce. Remis 32 do 32 na zakończenie występów drużyny kieleckiej w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Daniel Dujszebajew rozgrywający Industrii Kielce. 120 minut walki, ale to niestety do ćwierćfinału jedzie drużyna z Segadynu. Co mogę powiedzieć, byli lepszy niż my? Nie, myślę, że mieliśmy dzisiaj w drugiej połowie dobry moment, ale nie wykorzystaliśmy i nie mogę nic więcej powiedzieć. że Oni byli lepszy i gratulacje do nich. Walczyliście, rozpoczął się ten mecz źle, było 0 do 4. Później goniliście wynik, w drugiej połowie mieliście plus 4. Co się stało w tej końcówce, Daniel, że to tak wyglądało? W drugiej połowie bardzo fajnie zagraliśmy, ale w ten najważniejszy moment nie wykorzystaliśmy ten aksyw ataku. Też w obronie oni nam trafili. Ramki. nie wiem co powiedzieć teraz, naprawdę ciężki moment dla nas, ale okej. Okay. Już musimy myśleć od końca sezona i tyle. Talant Dujsza w szkoleniowiec, piłkarzy ręcznych Industrii i Kielce. Panie trenerze, wiem, że jeszcze emocje grają, wiem, że jeszcze pan to wszystko przeżywa, co się wydarzyło. Co? Wszystko mieliśmy w naszych rękach, mamy plus 4, mamy piłkę i robimy to, co zrobiliśmy. To, No tylko ja jestem winny, to mój blond, nie wziąłem czas, nie wziąłem coś, tam, nie zrobiłem, ale przegrywać ten mecz, okej. Okay. Remis to my w końcu już presingowaliśmy, nie, nie chcę mówić, tak by wygraliśmy jedną, dwoma bramkami, ale awans już był daleko, daleko. No nie potrafimy, nie wytrzymaliśmy mentalne, psychiczne w tej sytuacji. Zespół dobrze zareagował na ten początek meczu, gdy, nie wiem czy Węgrzy zaskoczyli, było 0 do 4, później mozolne odrabianie strat i doszliśmy na plus 4 i to my wtedy byliśmy w ćwierćfinale. Tak i nie tylko my byliśmy w my jeszcze mieliśmy piłkę. To, co potem zderzyło w ostatnich minutach. No, wszyscy wiedzieliśmy i przegraliśmy. Gratulujemy Szygidowi. Tam w Szygidzie zdobyliśmy 23 bramki, dzisiaj 32. To jest różnica. Jutro o ćwierćfinał na Ligi Mistrzów zagrają szczypiorniści Orlenu Wisły Płock, ale muszą wygrać na własnym parkiecie ze Sportingiem Lizbona różnicą 4, a najlepiej 5 bramek. Z kolei polskie piłkarki ręczne nie miały dziś żadnych problemów z odniesieniem wysokiego zwycięstwa nad Słowaczkami w fazie grupowej Pucharu Europy. Wygrały na wyjeździe 34 do 21. Na ławce trenerskiej w polskiej drużynie zamiast Norwega Arne Senstada, usiadł Adrian Struzik. Senstad miał kłopoty ze zdrowiem i trafił na kilkudniową obserwację do szpitala, z którego już wyszedł, ale na mecz nie zdążył. Struzik spisał się jednak bardzo dobrze i pod jego wodzą Polki wygrały. Oto co Adrian Struzik powiedział po meczu. Na pewno możemy Zadowoleni z tego, jak graliśmy w obronie, szczególnie w drugiej, w drugiej połowie, i z realizacji założeń, które sobie powiedzieliśmy przed meczem, i sposobu, sposobu realizacji to na pewno, na pewno jeśli chodzi o drugą połowę. Widać, że zespół chciał pokazać trenerowi, mimo tego, że jego nie było, no w całej szczęście zdrowieje, i, i pokazać, że że ten proces, który, który trwa, to jest, to jest dobra, dobry kierunek i, i dzisiaj też to pokazaliśmy, że pracę, którą wykonujemy wszyscy, ona, ona się sprawdza. Świetnie w polskiej bramce zagrała Adrianna Płaczek, która miała 40% skuteczność. Natomiast w ataku znakomicie spisała się prawoskrzydłowa Magda Balsam, która zdobyła 11 bramek i miała 100% skuteczności. Dzięki wygranej nasze szczypiornistki wciąż mają szansę na awans do turnieju finałowego tych rozgrywek. Ale w niedzielę muszą w Radomiu wygrać z Rumunkami. Magda Balsam jest zadowolona ze zwycięstwa nad Słowacją. I z niecierpliwością czeka na potyczkę z Rumunią. Dzisiaj ten mecz był nam, nam potrzebny, bo, bo tak jak było widać w tej pierwszej połowie troszkę naszą niepewność, troszkę naszych błędów i e, nikomu nie ujmując oczywiście, ale Rumunia jest troszkę w klasyfikacji wyżej e, niż Słowacja i wydaje mi się, że takie przetarcie przed Rumunią nam się, nam się przydało i... Wygrałyśmy, to się liczy i teraz przygotowujemy się na Rumunię. To jest najważniejsze, że gramy u siebie, bo grać u siebie zawsze jest lepiej. To po pierwsze, po drugie mamy wspaniałych kibiców, którzy zawsze nam, nas wspierają, nam pomagają, więc to czysta przyjemność grać w Polsce. Meczy z Rumunią w niedzielę o 18 w Radomiu. A teraz ponownie łączymy się z Tomaszem Kowalczykiem, który obserwuje dwa ćwierćfinałowe mecze w piłkarskiej lidze mistrzów PSG kontra Liverpool i Barcelona kontra Atletico Madryt. Halo Tomku. PSG wciąż prowadzi 2 do 0. Trzy minuty do zakończenia spotkania. Barcelona na 5 minut przed końcem przegrywa 0 do 2. Barcelona już bez Roberta Lewandowskiego, bo grał w pierwszej połowie, ale po czerwonej karcie Kubarsiego zmienił plan taktyczny Hansi Flick i Polaka zdjął z boiska. Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych, zatem Robert Lewandowski też z ławki patrzy co się dzieje, a Barcelona przegrywa 0-2 i będzie miała niezwykle trudne zadanie, żeby awansować do półfinału Ligi Mistrzów po meczu rewanżowym. Bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia jeszcze raz. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Monte Carlo. W meczu drugiej rundy wygrał z Węgrem Fabianem Moroszanem 6-2 i 6-3.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 Następnym rywalem Polaka będzie Monakijczyk, Walentę Waszro. Świadkarze plażowi Michał Bryli, Bartosz Łosiak wygrali swój pierwszy mecz w turnieju rangi Beach Pro Tour Elite w Brazylii. W spotkaniu grupy D pokonali gospodarzy Georga Wanderleja i Sejmona Santosza 2 do 0. A siatkarki budowlanych Łódź awansowały do finału Ekstraklasy. W drugim meczu półfinałowym pokonały na wyjeździe Unii Opole 3 do 2. O szczegółach Jakub Biel. To miał być mecz o wszystko i dokładnie taki był. Emocje, zwroty akcji i walka do ostatniej piłki. Drugi półfinał Tauron Ligi pomiędzy Unii Opole a budowlanymi Łódź dostarczył kibicom pełnego wachlarza siatkarskich emocji. Początek spotkania był bardzo wyrównany. Szybkie akcje, mocne wymiany i gra punkt za punkt. Opolanki jako pierwsze złapały rytm dzięki skutecznej grze Helwik i Guereki Odskoczyły nawet na 5 punktów i wydawało się, że kontrolują setę ale wtedy do głosu doszły łodzianki. Skuteczność damaskę i przewaga za zaczęła topnieć. Końcówka była prawdziwym roller kosterem. Budowlane miały trzy piłki setowe, jednak to Unii Opole zachowało więcej zimnej krwi. Decydujący punkt zdobyła Hanna Helwig dając swojej drużynie zwycięstwo 27 do 25. Drugi set to odpowiedź budowlanych. Choć rozpoczął się od mocnego akcentu zarosińskiej król, to łodzianki szybko przejęły inicjatywę. Skuteczny blok i zagrywka zaczęły robić różnice. Przewaga rosła, Opole nie było w stanie jej odrobić. Ostatecznie budowlani wygrali 25 do 21 i doprowadzili do wyrównania. Trzeci set znów był walką punkt za punkt. Polanki wyszły na prowadzenie, ale łodzianki konsekwentnie odrabiały straty. Końcówka znów była niezwykle zacięta. Przy stanie 23 do 23 o wszystkim zdecydowały dwie akcje. Lepsze okazały się zawodniczki z Łodzi, które wygrały 25-23 i znalazły się o krok od finału. Czwarta partia to powrót Unii Opole. Świetna zagrywka Natalii Kecher pozwoliła szybko zbudować przewagę 6 do jednego. Gospodynie grały pewnie i konsekwentnie, kontrolując przebieg seta aż do końca. Wygrana 25 do 18 oznaczała jedno. tiebrek Decydujący set rozpoczął się lepiej dla Opola, ale budowlane szybko odrobiły straty i przejęły inicjatywę. Przy zmianie stron prowadziły już trzema punktami. Opolanki jeszcze raz wróciły do gry, doprowadzając do stanu 12 do 12, jednak końcówka należała do łodzianek. tiebrek zakończył się wynikiem 15 do 12, a cały mecz 3 do 2 dla budowlanych. Mecz podsumowała Wiktoria Paluszkiewicz, środkowa Unii To są niuanse na pewno. Eee, no co mogę powiedzieć? My się nie, nie łamiemy. Jakieś drzwi się zamknęły, drugie się otwierają i, i, i ciśniemy dalej, pracujemy, gramy i cieszymy się z tego przede wszystkim. Czy był jakiś kluczowy moment, twoim zdaniem, w tym spotkaniu, który zadecydował o tym, że no niestety mu, musicie uznać wyższość budowlanych choć? Ciężko powiedzieć. Naprawdę tutaj e, każda akcja tak naprawdę mogła, mogła wpłynąć na ten wynik i, i ciężko zdecydować, która to była akcja tak naprawdę. Hmm. O sukcesie budowlanych opowiedziała Justyna Łysiak, Libero Drużyny. Myślę, że na pewno spotkanie ogromnej walki. My wiedziałyśmy, że przyjedziemy tutaj i Unii rzuci wszystko, jakby postawi na e, jedną szalę. Wiedziałyśmy, że się nie cofną, będą ryzykować, nie będą wstrzymywać ręki. Myślę, że dokładnie tak ten mecz wyglądał. Cieszy mnie, że te kluczowe momenty wytrzymałyśmy. Myślę, że te breki, które też kluczowe roz rozegrałyśmy e, na poprzednim etapie rozgrywek e, z Policami też gdzieś tam nas umocniły wytrzymałyśmy ten stres. To zwycięstwo dało zespołowi z Łodzi awans do wielkiego finału Tauron Ligi. W drugim półfinale deweloper z Rzeszów remisuje z BKS-em Bielsko-Biała 1 do 1 decydujące spotkanie w sobotę w Rzeszowie. Szanse na awans do finału Ekstraklasy miały dziś także koszykarki azs Politechniki Poznań, ale przegrały z Eneą Gorzów Wielkopolski w rywalizacji do trzech zwycięstw jest Tremis Po dwa. relacja Krzysztofa Ratajczaka. Będzie piąte spotkanie, półfinału oraz do wielkiego finału Orleny Waskedli i kobietę pomiędzy NLZ Politechniką Poznań a ekipą NA i AJP Gorzów Wielkopolski. Wczoraj wyraźna wygrana Poznania Nagi i ich prowadzenie play-off. Dzisiaj świetny występy gorzowskiej ekipy trenera Dariusza Maciejewskiego wygrana 76 do 66. No i wracacie do Gorzowa na decydujący mecz, panie trenerze. No tak, taki był plan, żebyśmy po prostu wygrali tu jeden mecz. Wczoraj żeśmy już w pewnym momencie poddali to spotkanie, oszczędzaliśmy siły na dzisiejszy mecz, porzuciliśmy wszystko na ten mecz, bo po prostu to był mecz, który po prostu decydował o tym, czy przedłużymy serię, czy po prostu Poznań z nami wygra. No widzieliśmy, że Poznań po takim spotkaniu, jak wczoraj będzie rozluźniony, i będzie jakby pewny siebie. Musieliśmy tą pewność po prostu im wybić w trakcie meczu i myślę, że nam się to bardzo dobrze udało. Klaudia Giertgen, kapitanka drużyny Gorzowskiej. Wracacie na decydujące spotkanie piąte do Areny Gorzów. No Pewnie z nadziejami na przedostanie się do wielkiego finału ponownie. Dzisiaj stawiłyśmy serducho na parkiecie, Walczyliśmy, Było to bardzo trudne, ale cieszę się, że wracamy do nas do Areny Gorzów. Mam nadzieję, że, że wygramy to spotkanie i będziemy w finale. Będziecie faworytkami w tym piątym meczu? W końcu gracie u siebie? Myślę, że nie. Tutaj szczerze jest 2-2, nie ma faworytów moim zdaniem. Poznań naprawdę zaczął bardzo dobrze grać, są bardzo dobrą drużyną i mają bardzo mądrego trenera i myślę, że naprawdę to będzie bardzo ciężkie. Porażka 66 do 76 poznańskich akademiczek meczów z gorzowskimi akademiczkami. Trzeba będzie wrócić na piąte spotkanie półfinału play-off do Gorzowa. Mecz wtorkowy wygrany w niesamowitym pięknym stylu. W środę było dużo gorzej. Dominika później opowiada, dlaczego tak się stało. No niestety no, proste rzuty na nie wpadały. Próbowałyśmy nasze założenia wykorzystać, ale no niestety Gorzów dzisiaj no, miał tą przewagę i skuteczności. I to jedziemy na piąty mecz i jesteśmy dobrej myśli, jedziemy walczyć o, o granie w finale. Tym bardziej, że pokazałeś w drugim meczu, właśnie na parkiecie Areny Gorzów, że potraficie nam wygrywać. Tak, dokładnie. Playoffy się rządzą swoimi prawami jesteśmy dobrej myśli, jedziemy na piąte spotkanie, by wygrać. A w finale czeka już AZS UMCS Lublin. Dominik Quinta awansował do trzeciej rundy Mistrzostw Europy w badmintonie. W drugiej rundzie pokonał Szwajcara Juliena Szwajliera 2 do 1. Francuz Axel Rouen wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego dookoła kraju Basków. Na prowadzeniu pozostał inny reprezentant Francji Paul Sixas. Natomiast Belg Tim Mellier triumfował w jednodniowym wyścigu kolarskim Chelle de a na 13 miejscu finiszował. Stanisław Aniołkowski. Natalia Bukowiecka i Pia Skrzyszowska znalazły się w blisko 30-osobowym składzie reprezentacji Polski na Festiwal Staffed World Athletics Relays. Zawody odbędą się 2 i 3 maja w Gaborun, stolicy Botswany. Impreza jest główną kwalifikacją do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie. I jeszcze raz sprawdźmy co dzieje się w ćwierćfinałach piłkarskiej Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain gra z Liverpoolem i Barcelona z Atletico a Może te spotkania już się zakończyły. Ponownie zgłasza się Tomasz K Kowalczyk. Zakończył się mecz w Paryżu, PSG wygrało z Liverpoolem 2 do 0, pewne zwycięstwo, dominacja, no i piękny futbol drużyny Luisa Enrique. Jeszcze wydawało się, że będzie jedna sytuacja i wydawało się, że będzie PSG miało rzut karny, ale ostatecznie hiszpański arbiter Sanchez odwołał swoją decyzję bo z boiska. Wydawało się, że Konate tam faulował zawodnika Paris Saint-Germain w polu karnym. Ostatecznie po wideo weryfikacji tego faulu sędzia i cały zespół VAR nie dopatrzył się na Zairim Emery. No, a w Madrycie, w Madrycie dobiega końca mecz, nawet w Barcelonie do, dobiega końca mecz Barsy z Atletico Madryt. 0 do 2 i Atletico jeszcze w końcówce próbuje jakieś kontry, natomiast Bar Barcelona mozolnie buduje ataki, ale przedrzeć się przez obronę zespołu z Madrytu nie potrafi, mimo że stara się Lamini Mal, mimo że szaleje Dani Olmo, mimo że strzela, to jednak ta piłka nie chce przez cały mecz znaleźć drogi do siatki. No i Barcelona, która wygrała ostatni mecz ligowy w Madrycie 2 do 1, tam była w odwrotnej sytuacji, bo grała w przewadze jednego zawodnika. Tutaj w osłabieniu na Natomiast Atletico jest zespołem zupełnie innej klasy w Champions League w pucharach niż w Lidze. Koniec tego spotkania. Barcelona przegrywa 0-2 do 2 na swoim boisku z Atletico. Madryt PSG pokonało Liverpool 2-0 do 0 przed własną publicznością. Bardzo dziękuję za relację. Przypomnę, że wczoraj Real Madryt przegrał z Bayernem Monachium 1-2 i Sporting Lisbona uległ Arsenalowi Londyn 0-1, rewanże za tydzień. Z kolei Braga zremisowała z Realem Betis 1-1 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym piłkarskiej Ligi Europy. Pozostałe pierwsze spotkania ćwierćfinałów tych rozgrywek jutro, a rewanże 16 kwietnia. A dziś w Kronice Sportowej to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.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 Reklama Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 4, odcinek węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów w pobliżu 9 kilometra, który przebiega wokół węzła Zgorzelec. Awaria ciężarówki sprawiła, że wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Droga ekspresowa S5 odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Śmigiel Północ w pobliżu miejscowości Kobylniki na 20 km po zdarzeniu autu osobowego z motocyklem w zderzeniu dramatycznym, bo jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć wciąż zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S5 odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Śmigiel Północ w pobliżu miejscowości Stary Białcz. 22 kilometr. Tu skończyły się kłopoty po kolizji ciężarówki i dwóch autosobowych, a zablokowany był jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia. Teraz z piątką przez jej 22 kilometr jedzie się w stronę stolicy Dolnego Śląska bez kłopotów. Loga ekspresowa S17 odcinek węzeł Garwolin Południe węzeł Garwolin Zachód w pobliżu 42 kilometra. Auto osobowe potrąciło pieszego. Niestety śmiertelnie. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na północy i zachodzie kraju okresami małe. Na wschodzie i południu kraju oraz miejscami w centrum przelotnie spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. W Karpatach popada deszcz ze śniegiem i śnieg powodujący przyrost pokrywy śnieżnej do blisko 10 cm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od minus 3 stopni do zera.